Wrócimy jutro o 13.50. Tymczasem jest już 14. Słuchają Państwo programu drugiego polskiego radia. Koncert w porze Lanczu. studiu radiowej dwójki dwa Michały, Michał Jakubik za konsoletą i Dębski przy mikrofonie. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś zabiorę Państwa do Lizbony, a dokładniej do siedziby Fundacji Kaluste Gulbenkiana. To jeden z najważniejszych biznesmenów ubiegłego stulecia. Dzięki niemu między innymi, a niektórzy powiedzieliby, że przez niego zachodnie firmy zaczęły eksploatować złoża ropy naftowej na Bliskim Wschodzie, na przykład w Iraku. Gulben Gulbenkian zainwestował swoje pieniądze nie tylko w rozwijanie biznesu, ale także w sztukę. Był filantropem i mecenasem. Jego fundacja założona dokładnie 70 lat temu zajmuje się między innymi promowaniem sztuki i robi to bardzo prężnie. Do dziś funkcjonują założone przez niego bo, y, przez nią w zasadzie, bo to już fundacja po śmierci y, założyciela y, zaopiekowała się tą stroną działalności artystycznej. Y, działają orkiestra oraz chór, a do 2005 roku działała przy niej także grupa baletowa. Y, y, w siedzibie fundacji Kaluste Gulbenkiana mieści się też sala koncertowa i właśnie w niej y, 15 marca tego roku wystąpił mat saxophone Quartet. Portugalski kwartet, który obecnie działa w Niderlandach. Kwartet saksofonowy wspierany właśnie przez tę fundację, Fundację Gulbenkiana. W tym sezonie artystycznym został zakwalifikowany do Eco Rising Stars, czyli programu prowadzonego przez European Concert Hall Organization, organizację zrzeszającą europejskie sale koncertowe. W Polsce taką właśnie salą jest. Ta, która jest domem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Z programu Rising Stars skorzystali dotychczas artyści i artystki, którzy obecnie należą do światowej czołówki instrumentalistów. Na przykład Patrysia Kopaczyńska, Jörg ja, Widman, Janin Jansen, Igor Lewi, Trenoka Pisson, Katia Buniatiszwili, Benjamin Apple, ale też zespoły kameralne, takie jak kwartety Kazals, Belcza albo Modigliani. Czy mat, saksofon, quartet także będzie niedługo święcił triumfy na najważniejszych estradach świata? Przekonamy się. Teraz pozostaje nam tylko posłuchać, co przygotowali na koncert w Lizbonie. Program otwierały kompozycje Lili Boulanger, jej Nocturne oraz Cortez. Obie francuska kompozytorka napisała z myślą o zaprzyjaźnionym skrzypku Emile Mendelsie. Posłuchajmy, jak jej nieco tajemniczy Nocturne oraz bardzo pogodny korteż, czyli po polsku pochód, procesja brzmią w tej saksofonowej odsłonie. A wcześniej Nocturne. Dwa utwory Lili Boulanger napisane oryginalnie na skrzypce z towarzyszeniem fortepianu usłyszeliśmy w wykonaniu mat saksofon quartet. Jestem ciekawy, jak państwu przypadły do gustu te opracowania. Muszę przyznać, że miękkie brzmienie saksofonów dobrze wpisuje się szczególnie w ten nokturnowy nastrój. W przypadku drugiej kompozycji boulanger uderzające z kolei, z kolei było to, jak delikatnie potrafi grać ten zespół instrumentów, mimo żwawego tempa i błyskotliwego charakteru utworu. Daniel Ferreira, saksofon sopranowy, Katarina Gomez, saksofon altowy, Pedro Silva, saksofon tenorowy i Mafalda Oliveira, barytonowy. To właśnie muzycy, którzy założyli Mat Saksofon Quartet w 2018 roku. W programie ich koncertu w Lizbonie znalazł się utwór innego kompozytora pochodzącego z Francji, należącego do starszego pokolenia względem boulanger, czyli Morisa Ravela. Usłyszymy jego kwartet smyczkowy F-dur w autorskim opracowaniu Daniela Ferreira, członka Mat Saxophone Quartet. Części to Allegro Moderato, asy Viv tre rytme dość żywo, bardzo rytmicznie, później trzecia trelon bardzo wolno i czwarta Viv E A żywo i burzliwe. Słuchamy kwartetu smyczkowego Maurice'a Ravela w wykonaniu Mat Saxophone Quartet. Thank you. Z dużą ostrożnością staram się podchodzić do opracowań utworów na inne zestawy instrumentów niż te, które przewidział przewidziała kompozytorka, ale muszę przyznać, że tutaj cztery saksofony są bardzo ciekawą alternatywą dla kwartetu smyczkowego. Może chodzi o charakter muzyki francuskich kompozytorów, którzy żyli na przełomie XIX i XX wieku. Kto wie, w tym przypadku Morisa Ravela i jego kwartetu smyczkowego Evdur słuchaliśmy... Utwór powstał w 1903 roku. Zresztą Ravel był przecież jednym z pierwszych kompozytorów, którzy wprowadzili saksofon do sal koncertowych. Usłyszymy go w jego bolerze. Kwartet Ewdur Ravela opracował Daniel Ferreira, który zagrał na saksofonie sopranowym. Na altowym grała natomiast Katarina Gomez, na tenorowym Pedro Silva i na barytonowym Mafalda Oliveira. To artyści, którzy tworzą mat saxofon quartet, ten. Portugalski zespół znalazł się w ubiegłym roku w elitarnym gronie Eco Rising Stars, czyli wśród artystek i artystów, ale także zespołów, które przez jeden sezon artystyczny wspiera ECO, czyli European Concert Hall Organization. W ramach tego programu młodzi muzycy, oprócz pomocy w organizacji koncertów, otrzymują także dotacje na zamówienie kompozytorskie. Matt Saxophone Quartet zdecydował się zamówić utwór u serbsko-amerykańskiej kompozytorki Aleksandry Vrebalov. Tytuł jej kompozycji dość wyraźnie nawiązuje do składu zespołu, ale można doszukiwać się w nim także innych odniesień, na przykład biblijnych, tych do postaci anielskich. Four faces, four wings. Cztery twarze, cztery skrzydła. Posłuchajmy, jak wyobraziła sobie te cztery twarze i cztery skrzydła Aleksandra Wrebalow. Oklaski dla Daniela Ferreira, który grał na saksofonie sopranowym, Katariny Gomez, saksofon altowy, Pedro Silva, saksofon tenorowy i Mafalda Oliveira, saksofon barytonowy, czyli Mat saksofon quartet. W jego wykonaniu usłyszeliśmy four faces, four wings, cztery twarze, cztery oblicza i Czworo skrzy cztery skrzydła. Utwór Aleksandry Vrebalov. Portugalski kwartet saksofonowy zamówił go u serbsko-amerykańskiej kompozytorki dzięki wsparciu programu Eco Rising Stars, ale także dzięki fundacji Kaluste Gulbenkiana. Młodzi saksofoniści wystąpili w jej siedzibie właśnie w Lizbonie miesiąc temu, 15 marca. Utwór Aleksandry Vrebalov jako jedyny został napisany specjalnie dla kwartetu saksofonowego. Pozostałe punkty programu były opracowaniami mniej lub bardziej znanych kompozycji. Ostatni utwór, jaki wykonał wtedy Matt, Saxophone Quartet, nie wymaga chyba dłuższego wprowadzenia. Powiem tylko, że autorem jego opracowania jest niderlandzki saksofonista i aranżer Johan van der Linden, a autorem samej kompozycji George Gershwin. Posłuchajmy jego błękitnej rapsodii w wykonaniu Matt Saxophone Quartet. Mm-hmm. Thank <laughs> you. Trzeba przyznać, że cztery saksofony potrafią zastąpić wiele instrumentów. Oczywiście nie są idealnym, idealnym substytutem ich wszystkich, które wyobraził sobie w tym utworze George Gershwin, ale imponujące jest to, jak dużo barw potrafią wydobyć ze swoich instrumentów członkowie Mat, saksofon, quartet. No a przy okazji zadbać o spójność muzycznej narracji. Daniel Ferreira, sakso, sakso, saksofon sopranowy, Katarina Gomez, saksofon altowy, Pedro Silva, saksofon tenorowy i Mafalda Oliveira, barytonowy. W ich wykonaniu usłyszeliśmy błękitną rapsodię George'a Gershwina. Wielki hit amerykańskiego kompozytora opracował niderlandzki saksofonista i aranżer Johan van der Linden. I ten utwór zamykał program, który przygotowali na koncert w Fundacji Kaluste Gulbenkiana w Liz. Zbonie. Nagranie powstało niedawno, bo 15 marca. Przypomnę, że obecnie portugalski kwartet koncertuje pod patronatem ICO, European Concert Hall Organization. W tym sezonie artystycznym znalazł się w gronie Rising Stars, wytypowanych przez ICO, a więc wschodzących gwiazd, które odwiedzają kolejne europejskie sale koncertowe i instytucje związane z tak zwaną muzyką klasyczną, właśnie zrzeszane przez organizację ICO. Jestem ciekawy, czy Matt Saxophone Quartet podzieli losy innych zespołów, które były wspierane przez Ico. właśnie. Sądząc po tym, jak zgrabnie konstruują programy i je później prezentują, można spodziewać się, że ich kariera nabierze tempa. To już wszystko w dzisiejszym koncercie w Porze Lunchu. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Zbliża się 15.